Edycji numer 222 przed mikrofonem Darek to jest podcast Radio 9 Lubin. Dziś magazyn o nauce i Technice do potęgi dziewiątej będzie o radiofonii. Zapraszam. Do, do potęgi 9 Magazyn o nauce i technice. Jak wspomniałem na samym wstępie, dziś w magazynie do potęgi dziewiątej o nauce i technice będzie kilka słów o historii oraz teraźniejszości radiofonii w Polsce i na świecie. Przed nami materiał, który przygotowałem już jakiś czas temu, kiedyś był wyemitowany w jednym z podcastów, którego niestety już nie ma w archiwum na stronie, dlatego więc przypomnę Wam właśnie ten materiał dotyczący radiofonii. Zapraszam. W obecnym tempie rozwoju techniki różnice pomiędzy rodzajami emisji radiowej na falach UKF tak bardzo popularnych, czy też na falach średnich, krótkich lub długich coraz bardziej się zacierają. Obecnie programy emitowane na falach średnich AM, MMW mogą nabierać brzmienia zupełnie zbliżonego do jakości UKF, a popularność radia zależy wyłącznie od atrakcyjności programu. Jak wiemy, chociażby z wykazów dostępnych w globalnej sieci internetowej wiele stacji radiowych z USA, Wielkiej Brytanii czy też Australii do chwili obecnej wykorzystuje do regularnych emisji programów zarówno zakresy fal średnich, określanych tam jako AM, jak też fal ultrakrótkich FM. Można się także pokusić o podsumowanie iż na falach ultrakrótkich, między innymi dzięki bardzo dobrej jakości emitowanego programu oraz możliwości transmisji stereofonicznej umieszcza się tam częściej programy muzyczne, zaś zakres AM to idealny wręcz nośnik głosu przydatny dla tzw. rozgłośni news and talk, czyli informacyjno-mówionych. Fale średnie, czyli z angielskiego medium wave, inaczej M to zakres fal radiowych. Obecnie europejskie radiofonie nadają programy na falach średnich w zakresie od 531 do 1602 kHz z odstępem pomiędzy kanałami na poziomie 9 kHz. W USA odstęp ten wynosi równe 10 kHz, a stacje są tam emitowane w paśmie od 530 do 1600 kHz. W Polsce poza nielicznymi obecnie stacjami projektu Twoje Radio na falach średnich nie są obecnie nadawane szerzej słuchane programy. Polskie radio zrezygnowało z emisji na falach średnich pod koniec lat 90. Ciesząca się legendarną wręcz popularnością stacją radiową nadającą na falach średnich było Radio Luksemburg. Była to w latach 60. i 80. kultowa rozgłośnia nadająca muzykę młodzieżową i lansująca modę muzyczną wśród nastolatków Europy Zachodniej i Centralnej, w tym ówczesnej Polski. Radio Luksemburg to komercyjna rozgłośnia radiowa, która miała również okienka w języku polskim, a nadawała z terytorium księstwa Luksemburga. Początki Radia Luksemburg datuje się na rok 1924. Natomiast w 1932 roku radio to zaczęło emisję programów w paśmie fal długich LW Long Wave). W 2005 roku podjęto decyzję o wznowieniu anglojęzycznego serwisu Radia Luxemburg w technice cyfrowej DRM Digital Radio Mondiale w miejsce nadawanego do lat 90. XX wieku na częstotliwości 1440 kHz programu w technice fal średnich. Jak obecnie wygląda radio w Polsce i na świecie? Na początek udałem się do jednego z lubińskich sklepów z elektroniką, specjalizującego się m.in. w sprzęcie radiowym, pytając o dostępne odbiorniki radiowe. Czy wśród dostępnych obecnie w sprzedaży radioodbiorników zdarzają się jeszcze takie, które mają zakres fal długich, krótkich? No raczej już nie, w tym momencie są tylko te, które mają średnie i UKF, czyli takie najbardziej popularne, nie te z tego starego typu. Czy zdarzają się klienci, którzy w ogóle pytają się o takie odbiorniki? No mi osobiście się nie zdarzył taki klient. A jak to jest z odbiornikami cyfrowymi w systemie DAP lub DRM? Czy w ogóle zdarzają się jeszcze w sprzedaży, czy jest jakikolwiek popyt? Jak na razie nikt nie pytał, ale myślę, że z czasem zaczną się pytać o te cyfrowe odbiorniki. A czy Lubinianie słuchają radia i jakie stacje preferują? Postanowiłem zadać to pytanie przechodniom. Jak często słucha pani radia? No dość często. Internetowe również. Rzadko. A jeżeli już to wybierasz stację muzyczną, czy jakąś informacyjną, gadaną? Muzyczną. E, ostatnimi czasy rzadko, ale wcześniej słuchałem często. Jeżeli ja wybierałem, to tak, były to stacje muzyczne. Radia, jak jadę z samochodem? Raczej muzyczne. Czasami się zdarza. Jeżeli już to wybierasz stację informac informacyjną czy muzyczną? Muzyczną. Żeby nakreślić, jak wygląda radiofonia w USA, postanowiłem do rozmowy na ten temat zaprosić twórców moich partnerskich podcastów, czyli Łukasza Witkowskiego z podcastu Polskie Detroit oraz Krzysztofa Cyganika i Monikę Kamalską z podcastu Polish&Why. Witam serdecznie, dzięki łączom internetowym. Powiedzcie, jak wygląda radiofonia w USA? Jak bardzo popularne są rozgłośnie emitujące swój program w zakresie fal FM oraz czy nadal dużą popularnością cieszą się stacje nadające w zakresie fal AM? Łukaszu i Detroit... No Darek, powiem Ci szczerze, że piękny kawałek historii radiofonii, naprawdę jestem pod wrażeniem, tych wszystkich informacji no niestety nie mogłem znaleźć w mojej pamięci, w mojej głowie i bardzo Ci dziękuję za, za przypomnienie, za przedstawienie tego wszystkiego. No ale dobrze, przechodząc do pytań, radiofonia na falach FM i falach AM, tutaj w Stanach Zjednoczonych. No cóż, FM naprawdę bardzo, bardzo popularne. No wiadomo, że jakość fali FM jest o wiele lepsza niż AM i rzeczywiście no w Stanach, tutaj w metropolii Detroit, kiedy włączy się radio na falę FM, to naprawdę co 2 czy 3 jednostki jest jakaś nowa stacja radiowa i rzeczywiście bardzo, bardzo upakowane są te te stacje od 89 MHz do 107 MHz, no rzeczywiście trzy stacje w jednostce się mieszczą, przynajmniej trzy stacje i rzeczywiście no bardzo trudno jest dostać koncesję FM, zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że no nowych wolnych fal miejsc nie ma. Zazwyczaj jest tak, że jedna stacja plajtuje, na jej miejsce pojawia się nowa, ale też procedura uzyskania, pozwolenia na to, żeby nadawać jest bardzo długotrwała no i bardzo kosztowna. Całkiem inaczej jest z falami AM, tam wiadomo, że mają troszkę większy zasięg, ale jakość jest o wiele, wiele gorsza. No, i zresztą tutaj stacje polonijne, nie wiem, jak jest w Nowym Jorku, ale w Metro Detroit, w Chicago, stacje polonijne tylko i wyłącznie nadają właśnie na falach AM, i zazwyczaj nie są, te stacje radiowe nie są właścicielami danej częstotliwości. Zazwyczaj, przynajmniej tutaj w Metro Detroit, jest tak, że istnieje tak zwana Stacja Narodów. Właścicielem jest bodajże taki starszy pan pochodzenia arabskiego i on po prostu wynajmuje na godzinki swoją, swoją stację, swoje nadajniki, swoje studio, no i każdy kto chce, kto dysponuje gotówką odpowiednią, odpowiednimi finansowymi, zasobami, może prowadzić swoje radio, z tego co wiem no teraz kosztuje 300 dolarów godzina nadawania właśnie na falach AM e, także no tak to wygląda FM bardzo popularne, AM troszkę mniej ale mniej kosztowne i dlatego e, bardziej takie e, przyjazne wszystkim radiowcom, którzy no, nie mają wielkich, wielkich pieniędzy. To samo pytanie, ale na antenie Nowy Jork. Krzyśku, Moniko... Witamy tutaj? E, e, dzięki Darek, że zaprosiłeś nas do wzięcia udziału Twojej audycji w Radio 9 Luwin. E, Musimy powiedzieć, że bardzo głęboka historia radia była. Tak. Na dawanie. Nie wszystkiego my nie mieliśmy pojęcia o tym wszystkim. <grych> Więc dziękujemy za krótką lekcję w ogóle o radiofonii. E, no i pytasz nas o tym, o to, jak popularne są stacje FM jak tutaj się ma? AM oraz.. E, Chyba, chyba tyle, tak. FM to bardziej jest słuchane niż FM. Tak, zdecydowanie bardziej jest FM słuchane. Na FM są wszystkie te wszystkie stacje radiowe, takie bardziej rozrywkowe, muzyczne. Nie ma są, wiele takich, takich ma, talk show. Nie, nie ma news and talk. Nie ma wiele. Nawet w Nowym Jorku, akurat, bo akurat tutaj mieszkamy, chyba najbardziej popularne 3-4 stacje radiowe to jest KTU uh oh. 1035k q uh, is 100 uh, 106.7 and 102 10 yeah 106.7 and 102.7 so we'll najbardziej chyba popularne stacje mm -hmm. FM radiowe. I to są wszystkie, to są, te wszystkie stacje są w stylu właśnie muzyka, reklamy, muzyka, reklamy, muzyka, reklamy. Z czego Dokładnie. reklamy zajmują chyba w sumie więcej e, czasu antynowego niż sama muzyka, a muzyka jest niestety ciągle powtarzana. Dlatego coraz więcej, dlatego tak jak się chodzi po ulicach Nowego Jorku, widać ludzi z iPodami tak bardzo, bo nie chce się nie słuchać radia. Ludzie, lud i to na przykład kiedy my z Moniką słuchamy na przykład RMF-u czy Radia Z, to jest tak, że Okej, okay. jest muzyka, są wiadomości, jest troszeczkę. E, rozmowy. rozmowy, tak, ciekawie I jest. Są reklamy i te reklamy nie są aż tak, tak. natarczywe. Tutaj, kiedy słuchasz radia, te reklamy po prostu. Krzyczące i e, krzyczące. One po prostu powodują, że ci się wymiotować czasami aż. No, e, nie chcę ci się bardzo słuchać, inwazyjne są te reklamy i jest ich tak dużo i też ciągle się powtarzają i to są reklamy zrobione bez jakiejś specjalnej inwencji, często to jest tylko głupie gadanie kup, kup, kup, kup, dokładnie Przejdź, przyjdź, no przejdź! Wyprzedasz, ha, wyprzedasz. Ha, a, dokładnie. Jeżeli chodzi o stację AM, to AM właśnie. S, s, Ma bardziej takie. Takie tak. właśnie stacje, gdzie jest dużo polityki, wiadomości, e, serwis pogodowy, serwis e, drogowy, czyli jakie sytuacja sytuacje właśnie, korki na drogach. To wszystko w Nowym Jorku można znaleźć na falach AM. E, I też po, te publiczne radia są tam, prawda? Tak. Ale z kolei AM właśnie... Yy, nie jest tak popularne. Nie jest tak popularne i właśnie tam ciężej jest znaleźć jakąś muzykę. Również na AM duże... Pa, nie tyle może duże, co bardziej wpływowe grupy etniczne mają swoją reprezentację. Na przykład na AM jest chyba stacje, Rosy, stacje radiowe rosyjskie chyba są. Chyba e, hiszpańskie, tak? hiszpańskie mhm. są nawet na FM, bo hiszpanie tutaj mhm. to jest Hiszpanianie, mają sobie tak. ogromną grupą i są nawet na FM, są na AM, polskich niestety jest polskie radio 910 AM, ale ono nadaje tylko w dalekiej części Long Island i praktycznie y, smutne jest to lub nie dochodzi do nas dziwne jest to, że tam gdzie jest najwięcej Polaków to jednak to radio nie odbiera e, polskie radio w Nowym to jest radio Rytm jedyne radio żeby je słuchać, ono nadaje na falach SCA i żeby je słuchać musisz kupić specjalny odbiornik albo jakieś stara radio stara radio, które odbiera te fale SCA tak, bo większości miały chyba, nie? Kiedyś, nie? nie? nie. Teraz przejdziemy do nowoczesnej techniki. DRM Digital Radio Mundiale to system cyfrowej transmisji radiowej przeznaczony do stosowania w pasmach radiofonicznych fal średnich, długich i krótkich. Przy zastosowaniu tego systemu jakość emitowanego programu radiowego z nadajnika zakresu AM zbliżona jest do jakości audio CD. Ponadto system umożliwia przesył dodatkowych informacji tekstowych podobnych do obecnego stosowanego w zakresie FM systemu RDS. Czy w USA programy radiowe na falach Średnich wykorzystują przekaz cyfrowych DRM i ponownie Detroit? No niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem naprawdę jak to wygląda, no ale wnioskując po tym, że jakość audycji nadawanych na falach AM nie jest zbyt wysoka, to najprawdopodobniej no nie jest wykorzystywana ta technologia. Zresztą no jak jeżdżę swoim samochodem do pracy, no to też żadne napisy na falach AM mi się nie pojawiają, nie pojawia mi się nazwa stacji, nie pojawia mi się dany wykonawca, który w tym momencie jest prezentowany w radiu, także myślę, że ta technologia na falach AM tutaj w Stanach nie jest wykorzystywana, przynajmniej no tutaj w Metro, Detroit, nie w, w Metro Detroit, nie wiem jak jest w innych miastach, ale u nas chyba tego jeszcze nie ma. A teraz stolica świata, Nowy Jork. Kiedy tak przeleczaliśmy przez falę AM, to raczej nie ma w Nowym Jorku przynajmniej stacji, które nadają na AM bezpośrednio na każdym odbiorniku, czyli na zwykłym radiu e, audycji w jakości, takiej dobrej jakości. Na AM charakteryzuje się tym, że jednak ta jakość jest gorsza i... Nie jesteśmy tutaj specjalistami z Moniką w tym temacie, ale, ale nie znać... wiem, że są plany, żeby wprowadzić te HD radio. Co? HD radio jest, ale ja nie wiem, czy to jest na falach HM. Akurat HD radio, czyli radio, które nadaje w cyfrowej jakości, w jakości podobnej do CD, ale nie wiem, czy to są akurat. Ja fale, jeszcze a... osobiście ja, że... nie bawiłam się żadnych. z ja kiedy nie jedyną, jedynie słyszałam reklamy, że tam ma być mniej reklam, tak? Na, na tych radiach. Nie, tak? nie to są zwykłe radia, tylko nadają w lepszej jakości. Ale... I na ale musisz kupić odbiornik, tak. bo Na przykład ten... na jednej częstotliwości możesz mieć kilka stacji radiowych, na przykład, masz na przykład jak... Takie podstacje mhm. chyba tworzą, mhm. na przykład jest... I wiem, że tym to, to w Polsce też RMF jest pierwszą się stacją w Polsce, tak? mhm. Następne pytanie będzie dotyczyło RDS. Jak wiemy, RDS, czyli Radio Data System... Opracowany przez Europejską Unię Nadawców to system służący do wysyłania cyfrowych informacji za pośrednictwem dotychczasowej transmisji radiowej FM. W Europie system ten jest od lat bardzo popularny i oprócz możliwości identyfikowania stacji radiowej poprzez wyświetlanie jej nazwy, częstotliwości czy też rodzaju programu muzyczny, informacyjny i tym podobne umożliwia dodatkowy przekaz tekstowy w postaci krótkich newsów czy jak to czyni w Polsce wiele stacji radiowych podawanie np. informacji o odtwarzanym utworze muzycznym poprzez wyświetlenie tytułu, wykonawcy. Czy system RDS jest znany także w Stanach Zjednoczonych, Łukaszu? Tak, ten system oczywiście jest znany, ale na pewno nie jest popularny tak bardzo jak w Europie. No Pamiętam, że już wiele lat temu w Polsce jeżdżąc dosyć często, no zawsze patrzyłem na, na wyświetlacz mojego radia i rzeczywiście pojawiały się tam nazwy zespołów czy krótkie inne informacje tutaj w Stanach w starszych samochodach nawet w samochodach wyprodukowanych w 2002-2003 roku ten system nie był wykorzystywany, no teraz w tych najnowszych jest jak najbardziej. Nawet w mojej Toyocie Corolli już, już właśnie w odtwarzaczu w radiu mamy wbudowany ten system, chociaż powiem Ci szczerze, że w sumie nawet tak za bardzo teraz z tego nie korzystam. A jak to jest z RDS-em na przykład w Nowym Jorku czy jego okolicach? No wiesz co, muszę Ci powiedzieć, że kiedyś jak poszłam na radio w Polsce, wujka, to tak fajnie wyświetlały się nazwy piosenek, jak słuchałam stacji i tutaj przyjechałam coś fajnego leciało w i chciałam sobie spojrzeć. Nic, nic się nie wyświetla. Nie ma czegoś takiego. RDS nie jest tutaj stosowany praktycznie. Ja się nie spotkałem ani raz. Na przykład RDS w Polsce jest coś takiego, że na przykład jak radio zmienia swoje częstotliwość, jak na przykład pamiętam, jakiś dziełem w Polsce jeszcze z wujkiem na przykład od nas z południa Polski do Warszawy. Na przykład jak mijaliśmy województwo, jak radio mm -hmm. z jednej częstotliwości na drugą zmieniało, na przykład RDS ma w sobie coś takiego, że potrafi sam sobie odnaleźć tą samą stację radiową, ileś tam w e, częstotliwości dalej, a tutaj czegoś takiego po prostu nie ma. E, wyświetla się oczywiście wykonawca oraz e, wykonawca oraz tytuł piosenki, jeżeli masz radia satelitarne, to w tych odbiornikach nie ma Tak, to się a w normalnych no. nie ma tego. Z, z, nie. Z, z, z, stacje FM i ja, AM ja tego zupełnie nie używają. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. Jeżeli ktoś mieszkający w Stanach, czy w jakimś danym stanie, gdzie stan używa tego, to chęci, usłyszeli. Tak ale słyszeli. może że nie jest to popularne wcale. Przynajmniej tutaj nie. DAB to kolejny skrót dotyczący cyfrowego radia i jego pełne brzmienie to Digital Audio Broadcasting. Jest to technologia pozwalająca nadawać programy radiowe w formie cyfrowej. Używana jest już obecnie w kilkunastu krajach, głównie europejskich. Już w 2006 roku używało jej około 1000 nadawców radiowych. Obecnie jedyną regularnie nadającą po polsku stacją w systemie DAB jest Polskie Radio Londyn, emitujący swój program w języku polskim na terenie stolicy Wielkiej Brytanii. W Polsce testowe emisje DAB zostały zakończone. Obecnie wstrzymano się z dalszymi pracami. Czy system DAB jest znany także w USA? Cóż, ten system na pewno jest znany w Stanach Zjednoczonych. Na pewno są stacje radiowe, które wykorzystują właśnie tą technologię. No wspomniałeś tutaj o radiu PRL z Londynu. Z tego, co wiem, jest to radio internetowe. No na pewno tutaj w Stanach też są różne rozgłośnie internetowe, które właśnie korzystają z tej technologii, ale powiem Ci, że nigdy się z tym nie spotkałem. No może nie jestem wielkim zwolennikiem nowych radiowych technologii całego tego sprzętu i... i, i nowych pomysłów, nowych idei ale myślę, że no nie, nie śledzę tego, tak jak mówię na, na, na co dzień, ale myślę, że na pewno są stacje radiowe, które właśnie w ten sposób nadają. Krzyśku, Moniko, a jak to jest u Was z systemem DAB i cyfrowym radiem? Jeżeli się nie mylimy, to właśnie nie myli, mylimy. My. To akurat DAB to jest, akurat tutaj w Stanach jest, nazywa się właśnie jako HD Radio, czyli radio HD i to jest właśnie jakość radio, radio okay. wysoka jakość radio. Chciałam yy, rozdzielczości powiedzieć. Czy jest to popularne? Stacje tego używają, reklamują. Lokalne stacje po prostu zachęcają, aby kupić sobie odbiornik. Nowe odbiorniki. HD HD i właśnie odbierać ich sygnał w lepszej jakości. I tam, w ten, co, chyba w ten, dopiero w tych pokazuje. Piosenki. Tak, ale aczkolwiek y, nie jest to jakoś specjalnie, przynajmniej w nowym Jorku, popularne. Też nie spotkałem się, żeby ktoś to miał z ludzi znanych. Mm, no, Więc. nie widziałam wielkiego trendu na, na przerzucanie się na nowo odbiorników, w szczególności, kiedy same, żeby same radio kupić, nie jest bezpopulne. kiedy Może jeżeli będzie tak, że te HD radia będą razem miały od razu wejść do iPoda i jeszcze innych urządzeń, którzy, które są posiadane przez ludzi, to mi się wydaje dopiero będzie... Niektóre nowe samochody też to mają, ale... Tak, tak to nie. Od kilku lat w USA coraz bardziej popularne zarówno wśród kierowców, ale nie tylko stają się dwie operujące tam platformy radia satelitarnego XM Satellite Radio oraz Sirius Satellite Radio. Obydwa systemy przekazują za pośrednictwem sieci niskoorbitowych satelitów ponad 150 programów radiowych każdy. Oprócz stacji informacyjnych są tam emitowane również stacje muzyczne z różnymi gatunkami muzyki nadawanymi bez przerw reklamowych. Jak bardzo popularne jest radio satelitarne w USA, jak w praktyce wygląda jego odbiór, odbiorniki radiowe oraz czy jest to dla potencjalnego odbiorcy drogie przedsięwzięcie i chodzi mi tutaj o abonament cenę samego odbiornika Łukaszu, to może od końca zaczniemy cena odbiornika, no cóż, kiedyś to rzeczywiście było bardzo drogie, teraz już jakieś tam małe radyjko można kupić za 100 czy, czy, czy nawet 80 dolarów oczywiście, tak jak powiedziałeś co miesiąc trzeba płacić abonament, z tego co się orientuję jest to kwota rzędu 10, może 12 dolarów miesięcznie, no i rzeczywiście ma się dostęp do tych wszystkich e, kanałów danej, danego radia, czy to jest XM, czy Sirius, e, cóż, jest to bardzo popularne, e, często stojąc w korku patrzę e, na boki, patrzę co robią inni kierowcy, no i Zazwyczaj e, mają przyklejone do swoich przednich szyb, swoich samochodów albo e, GPS-y, albo właśnie e, odbiorniki radia satelitarnego i rzeczywiście dużo ludzi z tego korzysta. E, no cóż, lecąc e, któregoś tam razu na Florydę e, razem, z, razem z Marzeną, z moją dziewczyną e, wybraliśmy linie lotnicze AirTran. I właśnie w tych liniach lotniczych można słuchać kanałów radia satelitarnego XM. Pilot cały, cały sposób, w jakim się steruje tymi kanałami, pilot jest po prostu wbudowany w podłokietnik, dostaje się słuchaweczki, no i rzeczywiście można się bawić tym radiem. No bardzo kiedyś to radio reklamowało się tutaj w Stanach, no bo rzeczywiście wchodziło na ten, na ten rynek. Niesamowite inwestycje, e, chociażby Oprah Winfrey, Marta Stewart, Snoop Doggy Dog, e, Howard Stern. E, te wszystkie osobistości e, gwiazdy show biznesu e, mają swoje shows, swoje. E, Programy właśnie w albo w Sirius y, Radio Satelitarnym, albo w XM. Ostatnio też mówiło się o tym, żeby te dwa radia się zeszły, żeby po prostu powstało jedno wielkie. Nie wiem na jakim etapie teraz są rozmowy, czy rzeczywiście do tego dojdzie, czy nie. Ale, ale no. Podsumowując to co mówię, radio satelitarne jest coraz bardziej popularne tutaj w Stanach Zjednoczonych, no i sprzęt co najważniejsze jest też, też coraz tańszy, kiedyś odtwarzacze były tylko i wyłącznie stacjonarne, teraz oczywiście można ich słuchać też tego, tych, tego radia w samochodzie a także no już takie są też odbiorniki radio satelitarnego które pozwalają na to, że wyjmuje się ten dany odbiorniczek z samochodu, przychodzi się do biura wstawia się do takiej stacji bazowej ten mały odbiorniczek i, i, i no po prostu można słuchać tego radia w kilku miejscach nie płacąc dwukrotności czy trzykrotności abonamentu za dwa czy za trzy odbiorniki a waszym spojrzeniem Krzyśku Moniko radio satelitarne jeżeli o to chodzi, no to pod tym względem są to, y, są to technologie, które są znacznie bardziej popularne od tych innych, których wcześniej wspomniałeś. Oczywiście Do z nie o braku tylko głównie z powodu braku reklam, no ale.. Y, to dosyć drogo wychodzi. Problemem jest to, że jest to dosyć drogie przedsięwzięcie, przynajmniej z punktu widzenia takiego zwykłego nie chciałem, chciałem powiedzieć Kowalskiego, po to powiedzmy Smitha albo Joe. Joe. John Doe. <laughs> wydaje się to dosyć drogie, ponieważ 13 dolarów na miesiąc e no jest, to, jest to dosyć dużo. Dosyć dużo samochodów ma budowane. E Ta ludzie biorą te za darmo subskrypcje, które są na pół roku chyba. Na pół roku. I na przykład tak jak moja siostra ona zawsze dzwoni i mówi, że chce zrezygnować z tego, to zawsze jej przez zapłowę ceny oferują. Więc oni już <laughs> mają swój samochód ile? Ponad rok. I zawsze co trzy miesiące mają się dzwonić Mówi, że nie dziękuję, więc oni jej za 6,95 Dają. Jakość od stacji radiowych jest no, fajna, fajna muzyka, bez reklam, tak. najnowsze piosenki, jest dość, dosyć duży wybór, na przykład tak jak ja mam XM, no to jest kilka stacji dance, co na przykład dance jako styl muzyki w Stanach, który no, dosyć od niedawna staje się coraz bardziej popularny, dosyć coraz dużo wiem, rockowych. Tak. Y a ci, którzy no, nie są pewni, czy coś fajnego jest w programie, jest e, na przykład sta stacje radiowe XM, są popularyzowane poprzez e, serwis AOL. Tak, jeżeli, nawet mieszkając w Polsce, jeżeli chcecie sko sko skorzystać, posłuchać e, czym jest radio w tych posłuchać możecie, tam leci możecie wejść na AOL, ściągnąć sobie AOL Messenger, czyli komunikator AOL. I tamto, albo przez albo też stronę albo i ten to, możecie sobie posłuchać, jak to radio wygląda. A teraz taka mała nutka historii. Powiedzcie, jak to było za pierwszym razem, jak usiedliście przed radiem, może jeszcze jako małe dzieci, e, zaczęliście kręcić gałką, przełączać różne zakresy fal, Słuchać różnych, może odległych stacji radiowych. Jak to było w waszym przypadku, Łukasz, Detroit? Cóż, na pewno się spodziewasz odpowiedzi, że rzeczywiście jako mały chłopiec siadywałem przed radiem i słuchałem Trójki albo e, la, Radia Wolna Europa e, razem z rodzicami czy z dziadkiem, e, ale niestety tak nie było. Ja zawsze byłem amuzyczny, e, mama zawsze się śmiała, że słoni naddepną mi na ucho, w przeciwieństwie do mojej młodszej siostry, która ma słuch doskonały skończyłam szkołę muzyczną no ale mówiąc o, o radiu o mojej pierwszej takiej przygodzie z radiem moja prababcia mając 80 parę lat, kiedyś właśnie pokazała mi u siebie w domu takie stare radio jeszcze z oczkiem nie wiem, na pewno ci starsi słuchacze twojego podcastu będą wiedzieć o czym mówię no i mówiła mi, że tam w środku jest orkiestra kiedy gra muzyka, jest po prostu orkiestra symfoniczna no ja zawsze starałem się do środka, do tego radia zajrzeć zobaczyć gdzie jest ta orkiestra, no ale nigdy e, wiadomo, nie zobaczyłem tej orkiestry i byłem bardzo zawiedziony a później, no cóż, jako nastolatek e, rzeczywiście słuchałem e, radia, e, szukałem dostępu do jakichś fajnych e, muzycznych kawałków e, i znajdywałem, nagrywałem na kasety magnetofonowe, no a później... Oczywiście, kiedy już MTV europejskie pojawiło się w telewizji, i e, można było odbierać przez satelity tutaj na terenie, e, wtedy na terenie polskim, no to ja stałem się po prostu dzieckiem MTV, wy wychowywałem się na MTV, no i niestety radio e, poszło w kąt, także muzyczne video z e, teledyski to jest to, na czym ja się wychowywałam radio, może tak na drugim, na trzecim miejscu. Także no niestety nie jestem w stanie Ci powiedzieć a propos żadnych moich takich niezwykłych czy jakichś takich ujmujących chwil związanych z radiem. A jak to było w Waszym przypadku, Moniko, Krzyśku? Siadywaliście tak przed radiem, a może to jakiś początek spełnienia marzeń radiowych i, i dzisiaj prowadzicie podcast? No to jeżeli chodzi o pierwsze doświadczenia z radiem, to pamiętam, duże radio mój tata posiadał i miał bardzo dużo e, częstotliwości tak się przesuwało w dół i w górę i później się tak machało i się szukało. To bardzo stare było. I muszę ci powiedzieć, że od e, stacji po rusku do jeszcze innych języków, nie wiem czy, kosmicznych, których w życiu nie słyszałam e, znajdowałam stację. Aż doszłam do polskich i doszłam do tego, że te polskie są na FM i AM. <laughs> Jeżeli chodzi o mnie to tak... Um... Pierwsze moje zesknięcie z radiem jakoś tak specjalnie mi w głowie nie utkwiło, aczkolwiek pamiętam jak byłem dosyć mały, moja mama mi kupiła takie małe fajne Radejko i tego czasu to radyjka praktycznie 24 godziny na dobę w Polsce czy w moim pokoju chodziło i tam tam zawsze y, grała albo Radio Z, albo RMF i po prostu... O, radio w ogóle to od dawna cała idea mnie fascynuje. Pamiętam jak byłem mały, to jedno z moich ulubionych zabaw to było bawienie się, że ja jestem w, ra w radiu i że ja mam swoje radio i po prostu siedziałem, mówiąc z w domu w Polsce takie było też duże jedno radio, to myślałem, że to radio to jest całe, to duże radio to jest całe studio, studio. mieliśmy taki mikrofon do tego radio, więc ja ten mikrofon sobie kładłem i do niego gadałem, bo może nic nie było nagrywane, ale nic, albo wiem że to ja jestem radiowcem, więc to Aha. tak mi bardziej odkrzywał w głowie I teraz niejako mogę się spełniać w ten sposób, to tak taka zabawa dzieciństwa, z dzieciństwa, to jest właśnie nasz podcast Policja. W no. marzenia się spełniają. Podobno marzenia się spełniają i pewnie spełniały się kiedyś marzenia również polskich konstruktorów. Wspomnę tylko taką część historyczną, dziś mało kto wie, a bynajmniej mało kto pamięta, że największą budowlą na świecie był przez wiele lat, a dokładnie od 1974 do 1991 roku maszt radiowy w Polsce, a dokładnie w Konstantynowie, który Wnosił się na wysokość 646,38 metra. Moc zastosowanych nadajników miała rząd 3000 kW, a stacja pracowała na falach długich o częstotliwości 225 kHz, transmitując program pierwszy polskiego radia, który mógł być dzięki temu odbierany zarówno w Kazachstanie, ale nawet w Iraku, Iranie i całej Europie. Zdarzały się podobno sygnały o możliwości odbioru programu nawet w Ameryce Północnej. Niestety 8 sierpnia 1991 roku, dokładnie o godzinie 15, masztrunął z powodu zerwania się jednego z trzech najwyższych odciągów w czasie przeprowadzanych prac konserwatorskich polegających na wymianie lin odciągowych. A skoro mowa o radiu, niesatelitarnym, o zasięgu globalnym. Warto też wspomnieć o falach krótkich, które, to fale, są używane z uwagi na dobrą propagację do łączności na bardzo duże odległości. Fale krótkie to takie fale, które mogą raz lub wielokrotnie odbić się od jonosfery oraz od ziemi, umożliwiając zasięg ogólnoświatowy. Tak też kiedyś nadawało radiowolna Europa, czy też głos Ameryki, który z nadajników w Stanach Zjednoczonych był idealnie wręcz odbierany na terytorium Polski. To tyle dzisiaj, co przygotowałem o radiu. Na zakończenie dodam tylko, że niestety podcast Polish NY nie jest już dostępny. Monika i Krzysiek niestety już nie nagrywają swoich audycji. A szkoda, szkoda, bo czasami lubiłem posłuchać kilka ciekawostek właśnie z samego Nowego Jorku. To wszystko w audycji o numerze 222, 3 dwójki, 223 już za dwa tygodnie. Zapraszam tymczasem do usłyszenia. Cześć!